Wiem Buchu, skądżeś się znalazł Pamiętasz 2003? Wolumin pierwszy, hałas Ten sam rok Wolumin drugi, George W. Buch Oszalałeś na jego punkcie 2004 Wolumin trzeci Buchmacher Piękne taśmy z archiwum Wolumin 4 2008 Pierdolę was Do teraz pieczecie port USB Wolumin 5 Facebook Tylko na Facebooku 2010 Dolicie jeszcze Ameryka Nyrvon AH24N2 I inne gówna A teraz wolumin 7 Hans Zimmer Uwerdura Jestem DJ Puch i jestem pierdolnięty! Dlatego wdaję taki mixtape jak ten! Hans... ...Ximer! Część pierwsza... ...Obertura! Ty, teraz, to kurwa nawet nie jest mixtape! To jest pierdolona epka! jest nasza pierwsza epka w życiu Wszyscy wdają epki, żeby znaleźć hajs My wydamy jedno, żeby dać ją za darmo Ty też jesteś bieloniery, ale teraz mam do ciebie kurwa Jedną małą kurwa prośbę Proszę ciągnąć jedną rzecz Nie strzec, bo mi się ojc na emka wynerwują